D to tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekinosteo. Nie daj się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 kwietnia. Minęła 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Już ponad 177 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Akcja charytatywna w internecie trwa nadal. Kilkadziesiąt tysięcy odbiorców bez prądu na Podlasiu. W związku z wichurami strażacy w całym kraju wyjeżdżali tysiące razy. Ponad 40 lat po wybuchu w Czarnobylu Rosjanie wciąż stwarzają zagrożenie dla ukraińskiej energetyki jądrowej, mówi prezydent Zełęski. Transmisja charytatywna Łatwoganga przedłużona do 20 na koncie już ponad 177 milionów złotych. Influencer ma nadzieję, że uda się zebrać co najmniej 200 milionów. Dziękuję też widzom i darczyńcom. Dziękuję też każdemu, która jest, bo pomaga i dokłada swoją cegiełkę, co jest piękne. I słuchajcie, właśnie to całe show wracając było dlatego, żeby nas tu zebrać, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy dla dzieciaków. Powstanie specjalna komisja, która zdecyduje na co dokładnie przeznaczyć zebrane środki. Poinformowała o tym mama influencera, która rozmawiała z prezesem fundacji Cancer Fighters, do której trafią pieniądze.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 która zmaga się z Białaczką. Około 30 tysięcy odbiorców na Podlasiu nie ma prądu. To skutek wichury, która przechodzi przez region i zrywa linie energetyczne. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie białostockim, gdzie bez prądu jest około 23 tysięcy odbiorców. Energetycy starają się usuwać awarie. Liczą, że do wieczora większość uszkodzeń uda im się naprawić. Wiatr dawał się we znaki też w innych regionach. Strażacy mają pełne ręce roboty. Państwo Straż Pożarna... Wskutek przechodzącego nad Polską Prądu Atmosferycznego interweniowała ponad 1800 razy do usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również uszkodzonych dachów. Mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Premier Polski reaguje na strzelaninę w Białym Domu. Wolny świat jednoczy się w potępieniu próby zamachów w Waszyngtonie. Polska w pełni solidaryzuje się z Ameryką, napisał Donald Tusk. Prezy Prezydent Donald Trump został w sobotę wieczorem czasu miejscowego ewakuowany przez Secret Service z kolacji z korespondentami Białego Domu, podczas której padły strzały. Podejrzany otworzył ogień w lobby hotelowym i został ujęty przez służbę. Był uzbrojony w strzelbę pistolet i wiele noży. 31-latek z Los Angeles w poniedziałek ma usłyszeć zarzuty. Rosjanie nie wyciągnęli wniosków z katastrofy w Czarnobylu i 40 lat po tamtych wydarzeniach stwarzają zagrożenie dla ukraińskiej energetyki jądrowej, ocenił prezydent Wołodymyr Zełenski. Dziś mija dokładnie 40 lat od wybuchu czwartego reaktora w czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Ukraiński prezydent mówi, że katastrofa nie jest dla Ukraińców jedynie faktem z podręcznika historii. Są, nie, zagrożenia są nie mniejsze z powodu tego, co Rosja robi z naszą zaporoską elektrownią atomową i ogólnie z naszą energetyką. W 2022 roku Rosjanie weszli do Czarnobyla, okupowali naszą stację, a zamienili ją w przyczółek swojej wojny. W ten sposób pokazali, że nie wyciągnęli żadnych wniosków i niczego nie zrozumieli z błędów sowieckich. To ludzie bez pamięci i bez sumienia. Oni ludzie bez pamięci i bez sumienia. W ubiegłym roku rosyjski bezzałogowiec uszkodził konstrukcję ochronną nad betonowym sarkofagiem, przykrywającym zniszczony reaktor. Rosjanie od początku wojny okupują też Zaporowską Elektrownię, największą elektrownię jądrową w Europie. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Po południu i wieczorem na zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze pochmurno z przejaśnieniami. Na wschodzie przelotnie popada deszcz, na północnym wschodzie miejscami też ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat około 11 w centrum do 14 na południowym zachodzie.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 Polskie radio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl, prawdziwa historia. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Daniel tutaj jest. Stokro! Idealny na grilla boczek wieprzowy bez żeber. Cena sprzed obniżki 20,49. Teraz tylko 13,99 za kilogram. A kremowe maślane awokado has. Druga sztuka gratis. Tak, drugie awokado gratis. Pamiętaj, dzisiaj niedziela handlowa. Zapraszamy na zakupy. Dania tutaj jest stokrotka. Halo, mobilki. Dostarczam dobre wieści.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 Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Dzień dobry. Słonecznie, choć wietrznie. Przed nami blisko dwie godziny na sportowo. Oj, będzie się działo, bo jak zwykle w weekendy na sportowo dzieje się bardzo dużo. Norbert Michalak, to ty. Józef Urbanowicz, to ty. I to ja. Cóż, e, nikt nic, nic nie wie. Wszyscy jesteśmy poruszeni akcją Cancer Fighters, która w ostatnim tygodniu zdobyła fortunę na walkę z Rakiem. Wśród zaangażowanych w niewiarygodne przedsięwzięcie Łatwo Gangu zaangażowało się wielu sportowców, w tym panczynista Władimir Semirunny, który przekazał na fundację srebrny medal wywalczony niedawno w Mediolanie. Zdecydowałem się na taki ruch, bo...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 Polskie zapasy kobietami stoją. Cztery nasze reprezentantki zdobyły w Tiranie cztery medali, medale Mistrzostw Europy. Polki wróciły już do kraju. Byliśmy z mikrofonem na okęciu. Od zapasów zaczyna Mateusz Gamrod, który podbija UFC, a pomagają mu ćwiczenia psychomotoryczne. Zacząłem pisać dwoma rękami naraz. Czyli jak jesteśmy praworęczni,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 W weekend co nieco poruszaliśmy się. Byliśmy na korzeniowski Warsaw Race Walk Cup w randze Mistrzostw Polski w półmaratonie. Warszawa! Papi! Katarzyna Zziemło jest mistrzynią Polski! 39 Rekord Polski! Złoty medal! To wciąż świeży dystans jeśli chodzi o chód sportowy półmaraton, no ale też potruchtaliśmy na nieco krótszym dystansie. Jestem Alina. Ile masz lat? Osiem. Za co kochasz bieganie? Za wszystko. A dużo biegasz w ogóle? Tak. Czy WF to jest Twoja urobiona lekcja w szkole? Tak. A coś poza bieganiem robisz? Pływam jeszcze. Ok. I co bardziej, lubisz bieganie czy pływanie? P bieganie. A to dzięki bieganiu jesteś taka uśmiechnięta? Nie wiem. A smaczny jest ten bajgiel? Tak. To przyjemne niedzieli Ci życzę. Dziękuję. W sobotę rozpoczną się mistrzostwa świata w hokeju na lodzie, a, po, a o potencjalnym powrocie Polaków do elity porozmawiamy ze słynnym bramkarzem Przemysławem Odrobnym. A w drugiej godzinie w studiu odwiedzi nas również dziki prezes, czyli Michał Scholz z warszawskich dzików, kroczących ostatnio od sukcesu do sukcesu. Tak, dziki zostali mistrzami i o tym wszystkim powiemy więcej, prawda? Mhm, tak. Sprawdzimy, co słychać się w ligach europejskich i za oceanem, bo dzieje się przed mundialem, a teraz podsumujmy, co się wydarzyło dzisiaj, w sportową niedzielę. Sebastian Sawe jest pierwszym, który przebiegł maraton w czasie poniżej dwóch godzin. Kaliniczyk wygrał w Londynie czasem godzina 59 minut i 30 sekund. Sekund rekord świata został poprawiony o minutę i 5 sekund, a wcześniej rekord świata kobiet pobiła Etiopka Tixty Assefa z czasem dwie godziny 15 minut i 41 sekund, poprawiając własny wynik o 9 sekund. No tutaj Janek Łoniewski podrzucił nam informację, że, że Kaliniczyk Biegu z prędkością 21 km na godzinę. Tak to, tak, to matematyka zaawansowana. Yy, przypomnijmy, 42 km, 195 m, poniżej 2 godzin, coś nieprawdopodobnego. Piłkarska ekstra, ekstra klasa, 30 kolejka Wisła Płock przegrała z radom Jakiem Radom 0-1. W drugim meczu widzę w Łódź wygrał z motorem Lublin 2-0. O 17.30 zacieramy ręce, bo szykuje się szlagier yy, kolejki. Lech Poznań podejmie Legię Warszawa. Tadej Pogacza ale raczej to ty powinieneś czytać, bo wiem, że dzisiaj śledziłeś ten wyścig. Tak, śledziłem, śledziłem. Tadej Pogaczar po raz trzeci z rzędu i czwarty w karierze wygrał klasyk kolarski Lierz Baston-Lierz. Słoweniec uzyskał 45 sekund przewagi nad 19-latkiem wielkim talentem francuskim Polem Seksasem. Odjechał mu na ostatnim podjeździe. Niewiarygodne, 10 km przed metą już miał 45 sekund. Niesamowity jest. Lierz Baston-Lierz to jeden z pięciu tak zwanych monumentów najbardziej prestiżowych wyścigów jednodniowych. Patrzę, co się dzieje na trasie kobiet 21 km do mety ma Marianne, przepraszam, Demi Wos, Demi która, która jedzie 40 sekund przed grupką Kasi niewiadomej. Więc nie wiem, czy Kasi się udaje doścignąć, bo, bo Holenderka odjeżdża coraz bardziej. Broniący tytuł Francuz Sebastian Ogier wygrał rajd Wysp Kanaryjskich. Była to piąta runda samochodowych Mistrzostw Świata w WRC. Hiszpan Alex Marquez z kolei w MotoGP wygrał w Grand Prix Hiszpanii, to czwarta runda Mistrzostw Świata, drugi był Włoch Marco Beceki na aprili a trzeci Włoch Fabio Di Gianantonio na VR46. W Generalce prowadzi Becekki. W pierwszym meczu finału Superligi piłkarzy ręcznych. Robry Głogów przegrał z Wybrzeżem Gdańsk 25 do 33. Spotkanie rewanżowe w środę w Gdańsku. Wczoraj awans do półfinału wywalczyły Orlen, Wisła Płock i Industria Kielce. Siatkarki Budowlanych Łódź i Developersu Rzeszów nie obejrzą szlagieru ekstraklasy piłkarskiej równolegle. O 17.34 mecz finału Tauron Ligi. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Lopres prowadzi 2-1 i być może może dziś będzie już świętował e, zwycięstwo. Rysice w natarciu. E, drodzy Państwo, e, zapraszamy do telefonowania. E, Ela Różycka jest. Michał e, Jakubik e, realizuje audycję. Dwie dwójki, siedem trójek. Tak, dwie dwójki, siedem to nasz numer. Być może o akcji e, Cancer Fighters. No i wielkie poruszenie w narodzie jak ja tam patrzyłem, ponad 160 milionów złotych. i To będzie tak. się na 182, Michał nam podpowiada. Coś nieprawdopodobnego, bo to cały czas trwa. Między innymi, tak jak mówiliśmy, Władek Semirunny przeznaczył swój medal na licytację, więc tych pieniędzy jeszcze będzie przybywało. No i nie możemy zacząć od innego utworu niż właśnie ten BDS-a, który zapoczątkował tę akcję. Jeśli tak samo chorujesz na rok jak ja, ten utwór jest dla ciebie.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 myć się w twarz Ciągle tutaj jestem że nigdzie nie wybieram Ciągle tutaj jestem Maja dawaj tego posera To twój ostatni krok Udowodnić ci Aha. Słuchaj raku dobrze, bo kończą ci się dni Atakujesz dzieci, to naprawdę wielki wstyd Kradniesz nam marzenia I dziecięce sny Każdy mój upadek uczy jak iść dalej w Blizy na mym ciele to odznaki wielu dróg Myślałeś, że mnie złamiesz Że zabierzesz dni Niestety się myliłeś, wyjdź, ja zamknę drzwi Moja. Ciągle tu marzeniami. Przepraszam bardzo za język, ale chyba bardzo dawno godzinę nie najem. Mają, pójdziemy na manipedii. Z nami sami nasi fani. Kiedy ciągle my tańczymy i ciągle się śmiejemy, zaraz po tym jak się głupku zajem. Baby, no. Zabrałeś mi tatę, potem zabrałeś mi dziadka. Chciałeś zabrać mamę, ale nie da się wariatka. Pętek tekst mi lepsze, kasara podrzuca słowa. No bo nawet jak wygrywasz, niebo zyskuje anioła.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 Po raz kolejny potwierdziło się, że w polskich zapasach rządzą kobiety. Polskie zapaśniczki wróciły do kraju z, tiranu, gdzie, z tirany, gdzie zdobyły cztery medale Mistrzostw Europy. Jowita Wrzesień, srebrna medalistka Mistrzostw Europy. Gratulacje. Oczywiście była chrapka i była chęć na więcej, ale i tak dla ciebie srebrny medal to jest dużo. Ten wynik był dla mnie bardzo ważny. Historia zatoczyła koło. Dokładnie 4 lata temu również wróciłam ze srebrnym medalem. I tak naprawdę teraz ten wynik był mi potrzebny, żeby dać mi troszkę tej pewności. Wracam po lekkiej kontuzji. Troszkę mnie nie było w kadrze w tamtym roku, w drugiej połowie roku. Odpuściłam start na Mistrzostwach Świata żeby właśnie przygotować się na ten rok. Tutaj również właśnie zasługa moich trenerów, trenera od przygotowania motorycznego, który wyprowadził mnie z dalekiej podróży i jestem mu bardzo co wdzięczna i myślę, że to... cieszę się, cieszę się. Wiadomo, że w walce finałowej od razu po... może nie było tego widać, bo... No, przegrałam tą walkę, apetyt w miarę jedzenia. Chciałam stanąć na najwyższym stopniu podium, ale trzeba się cieszyć z każdego wyniku. Cztery medale mistrzostw Europy i trzeba przyznać, że ratujecie honor polskich zapasów, no, bo na przykład u mężczyzn na razie nie ma żadnego medalu. Polskie zapasy kobietami stoją, no, pokazałyśmy siłę kobiet i to, że no, można powiedzieć, jesteśmy mocne, mocne, więc no, cztery medale to naprawdę ogromny sukces. Właśnie w Budapeszcie w 2022 miałyśmy pięć krążków i teraz jest taki kolejny sukces. Wspieracie się na pewno jako cała reprezentacja? Tak, tu w Tiranie czuć było, czuć było tą drużynę, że każdy się wspiera i emocje każdej z walk, każda przeżywała swoje walki i myślę, że to jest ważne, żeby, żeby czuć to wsparcie. I mieć to zaufanie. Magdalena Głodek-Liszewska, złota medalistka Mistrzostw Europy. Powiedz, co dla Ciebie znaczy ten medal? Znaczyłem bardzo dużo, ponieważ to jest nasz mały cel, który z trenerem sobie obraliśmy. A naszym takim dużym celem są igrzyska olimpijskie. Fajnie, że udało nam się zrealizować ten mały cel w 100%. No ty powiedziałaś z którymś z wywiadów nawet w polskim radiu, że to jest dopiero początek. To jest początek drogi na te igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W zeszłym roku byłam siódma na miejscu Europy, w tym roku jestem pierwsza w tej samej kategorii wagowej, więc to pokazuje, że tutaj jeśli mam grono zaufanych ludzi, którzy mi kibicują i obierają jakiś dobry kierunek dla mnie, to to idzie wszystko w dobrym kierunku. Przez te Mistrzostwa Europy przeszło się jak burza, wszystkie walki zdominowane, przynajmniej tak to wyglądało z naszej strony. Ta finałowa walka z Turczynką zdominowana, 5-1. Tak, szczerze mówiąc, najcięższy dla mnie był półfinał z Szwedką, ponieważ y, walczyłam z nią już wcześniej wiele razy. No i nie ukrywam, że ostatnio na plan z nią przegrałam na styku, więc tutaj to mentalnie był dla mnie ciężki pojedynek, aczkolwiek cieszę, że tutaj zwycięsko z niego wyszłam. Pamiętasz może kiedy ostatni raz mieliśmy złoty medal, jeśli chodzi o kobiece zapasy? Wydaje mi się, że to było jakiś czas temu, ale na... 2017. Wywalczyła to na pewno Monika Michalik. Nie powiedziałam, że jest moją koleżanką, na pewno jest jakimś autorytetem dla mnie, ponieważ jak ja zaczynałam wchodzić do kadry seniorowskiej ona już kończyła swoją karierę, Aczkolwiek jest dla mnie tutaj bardzo tutaj dużym przykładem wytrwałości w zapasach i sporym autorytetem. Taki cel na dłużej to są oczywiście Igrzyska Olimpijskie. A teraz, jeśli chodzi o ten czas? Teraz chciałbym pojechać na wakacje z mężem <grych> i od połowy maja ruszyć z przygotowaniami, no bo to wiadomo, to jest mały przystanek, a no niedługo i kwalifikacje do Igrzysk. W srebro wywalczyła też Wiktoria Hołuj, a brąz Natalia Kuba. Te Polki tak podsumowały swoje starty.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 gdzie francuska zaczęła mnie tuszować, <laughs> ale ja tak mam często na walkach, więc e, troszkę sama się wystraszyłam, ale dałam radę, przetrzymałam to i zdobyłam ten różowy medal. No, do tematu zapasów zaraz wrócimy, bo porozmawiamy sobie z, no, nie zabijaką, za, jakich mało, jeśli chodzi o UFC, czyli z Mateuszem Gamrotem. Ja patrzę na to, co się dzieje na trasie Lierz-Bastą, Lierz-Kobiet. -Lierz Minutę 8 już traci grupka trzyosobowa Kasi wiadomej finii do uciekającej Demi-Follering. Oj, oj, będzie ciężko, 14 km do mety. A lazy rain, am I? The skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon You. We'll Mateusz Gamrot wygrał w ostatniej walce w UFC. Polak liczy teraz na to, że kolejne wygrane przed czasem doprowadzą go do starcia mistrzowskiego. A trzeba zaznaczyć, że popularny gamer swoją przygodę ze sportami walki zaczynał od zapasów. Zapasy są jedne z najlepszych sportów, jeżeli chodzi o wytrenowanie całego ciała, o koordynację ręka-oko, -ok, o, o balansie, o stabilizacji, o tę życie fizycznej młodego pokolenia po prostu, żeby wyrobić sobie i tą siłę i wytrzymałość i kondycję, żeby po prostu być prawdziwym mężczyzną, który nie boi się wbiec na 15 piętro, nie boi się podnieść ciężkich zakupów czy jakiegoś obciążenia, który jest pomocny w domu i, i na ulicy, żeby pomóc różnym osobom w różnych sytuacjach. Zapasy przynoszą taki atletyzm plus... Siłę fizyczną i mentalną w danym organizmie człowieka, bo wiadomo jak trenujemy zapasy, startujemy na różnych zawodach, to jesteśmy obyci z tym stresem, rywalizacją. Co za tym idzie, mamy większą kontrolę nad emocjami i nad stresem fizycznym. To później też się przekłada, czy w szkole, czy podejściu do testów, czy w relacjach międzykoleżeńskich. Trzymając lepsze kontrole, wody, emocji w sobie, jesteśmy bardziej wydatnymi osobami w życiu. To jest przede wszystkim dyscyplina, prawda? To trzeba mieć jakiś porządek dnia, własny system, wypracowany pewnie przez lata doświadczeń, żeby konsekwentnie potrafić się zmobilizować czynność po czynności, od pierdół, za przeproszeniem, po, po te najważniejsze sparingi później. To znaczy, no to jest dyscyplina, o czym teraz tutaj wspomniałeś, ale też pewne rytuały w ciągu dnia, które właśnie tworzą schemat nam dzienny, czyli wstajemy, idziemy się umyć, ja na przykład zaczynam od pracy mentalnej, czyli piszę sobie dwoma rękami na karce, czyli pobudzam głowę do działania. później co robię... tak w lustrzonym odbiciu, jak to wygląda? W kilku przygotowaniach zacząłem stawiać też na psychomotorykę w celu rozwoju swojego organizmu, czyli pracuję z piłeczkami, po prostu czytam książki, staram się żonglować w różnych aspektach, ale też zacząłem pisać z dwoma rękami naraz, czyli jak jesteśmy praworęczni, używamy niedominującej ręki, czyli w moim przypadku lewej, i najpierw zaczynam pisać samą lewą ręką, żeby uaktywnić drugą półkulę głowy, a później zaczynam pisać dwoma rękami jednocześnie. Czyli lewą ręką piszę cyferki, prawą piszę alfabet i poprzez to... Jednocześnie. Jednocześnie. Jest to ciężkie ćwiczenie, ale jednocześnie aktywujesz dwie półkule w głowie po prostu. Więc twoja głowa zaczyna działać inaczej. Poprawiasz zmysł koncentracji, nastawienia się po prostu, poprawiasz zmysł pracy nad stresem, bo się, bo się skupiasz na tu i teraz po prostu, a twoje myśli nie biegają gdzieś rozwydrzone. Więc zacząłem pracować nad takimi rzeczami, co skutkuje później w lepszym rezultacie takim życiowym. Ja mam takie poczucie, że na tym mistrzowskim poziomie fizyczność jest bardzo porównywalna. Wiadomo, że ktoś może z jakichś względów nie dojechać, bo kontuzja, bo jakaś krótka przerwa, bo coś, ale, ale fizycznie właśnie jesteście no, bardzo, bardzo zazwyczaj porównywalni. A decyduje, mówi się, głowa. i Czym jest ta głowa? Głowa to przede wszystkim umiejętność radzenia sobie ze stresem i nie dać sobie zawadnąć tym stresem, bo wielu ludzi się stresuje tym, że się stresuje o matko mam występ, ja się stresuję, nie wiem co mam robić, ja się stresuję I, i wszyscy sobie zaprzątają tym głowę, a nie skupiają się na danym zadaniu, po prostu co mają do, do realizacji, więc wydaje mi się, że ta mocna głowa to jest umiejętność sobie radzenia ze stresem i z ok okolicznościami dookoła, co nas się dzieje, czyli skupić się na danym wyzwaniu i do zadań, które mam zrealizowania w trakcie tego wyzwania, pojedynku, testu, a nie skupianie się, tak jak w moim przypadku na stronach przeciwnika albo nad tym, na czym nie mam kontroli zupełnie, czyli wygram, przegram, potknę się, nie potknę. Nie zaprzątam sobie głowy myślami pobocznymi rzeczami, tylko stricte tym, co ja mam do zrobienia. No i, no i pracę nad tym po prostu, bo wiadomo, że łatwo się mówi, ale wykonać jest ciężej, ale dana liczba godzin spędzonych w tej płaszczyźnie, czyli mówimy tutaj o sferze mentalnej, pozwala nam to albo wzmacnia nas to na przyszłość, że jesteśmy w stanie to zrobić. I tak jak powiedziałem wcześniej, musimy mieć jakiś rytuał w ciągu dnia, który nam uporządkowuje schemat, do tego musimy mieć jakieś kilka ćwiczeń na koncentrację i na psychomotorykę głowy. Do tego oczywiście ciężka praca w danej dyscyplinie sportu. No i ta otoczka cała tego wszystkiego dookoła, plus dobry sen, regeneracja, zapewni nam dobry kop energetyczny albo dobry start w, w danym kierunku. Wiesz, że walka jest za miesiąc, za dwa nie wiesz na ile wyjdziesz do tego ringu, no bo nie wiem, możesz dostać liścia w pierwszej sekundzie umownie, no Oczywiście. po prostu przerysowuję, ale, ale trochę tak jest w, w MMA, możesz się tłuc kilka rund i po prostu do upadłego Ty jesteś cały czas podłączony myślami do walki, czy jednak próbujesz wyprzeć jakoś i znaleźć sobie właśnie przestrzeń do tego, żeby o tym nie myśleć w ogóle? Im jestem starszy tym doszedłem do wniosku, że nasz układ nerwowy to jest tak jakby taki termostat w organizmie i im tym wyżej termostat podchodzi do góry tym temperatura wrzenia jest coraz mocniejsza Wiemy dobrze, że jeżeli woda się będzie wiecznie gotować, no to nagle wyparuje po prostu, albo termostat wyszczeli, bo nie wytrzyma tego ciśnienia. I tak samo jest z naszym układem nerwowym. Jeżeli za dużo będziemy myśleć o przebiegu, o walce, o wyzwaniu, tym ten termostat nasz umowny tutaj, czyli układ nerwowy wybuchnie i, i stracimy kontrolę nad tym, co za tym przyjdzie. frustracja, brak koncentracji, brak wykonywania dobrych ćwiczeń, no bo będziemy przesileni tym wszystkim. W moim przypadku, czy w moim doświadczeniu teraz jest tak, że kiedy idę na trening, daję z siebie 100% na treningu i skupiam się 100% na temat tego, co mam do zrealizowania, czy walce w przygotowaniach. Natomiast wychodząc z sali treningowej, staram się zapomnieć o tym, co tam się wydarzyło i staram się żyć dniem codziennym, życiem codziennym, czyli myśleć o innych rzeczach niż o walce o treningu, z tego względu, żeby właśnie znaleźć ten balans po prostu w, w przygotowaniach i w życiu codziennym po prostu. Bo raz, że swojej rodziny nie chcę obarczać tym, co się dzieje na sali. Ale też w drugą stronę nie chcę, wiesz, cały czas myśleć o wezwaniu o zawodach, no bo wtedy nastąpi przesilenie po prostu. Więc balansujemy pomiędzy dobrem a złem, a albo plusem i minusem w tym hmm. wypadku. Czym żyje Mateusz Gamo? Czy są jakieś inne sporty, którymi się pasjonujesz? Nie wiem, włączasz sobie turniej Badmintona i się relaksujesz? No, <śmiech> jestem pasjonatem sportowym, lubię wszelaki sport, a przede wszystkim lubię oglądać naszych polskich reprezentantów na, na arenie międzynarodowej po prostu, jak, jak reprezentujemy do mnie nasz kraj generalnie oglądam wszelkie sporty tam gdzie, gdzie czerpię z tego fan albo mogę się czegoś nauczyć, albo po prostu pokibicować natomiast tak mocno jestem zaangażowany w swój sport że on pochłania bardzo dużo mojego czasu wszelkie inne możliwe momenty spędzania czasu staram się poświęcać swoim dzieciom mam dwójkę dzieci, dużo wyjeżdżam za granicę, wszelki wolny czas tutaj staram się poświęcać im w piłce nożnej, to jest oczywiście taki sport jak powiedziałeś o reprezentantach to pierwsza pewnie myśl i skojarzenie w piłce nożnej systemowo oszukuje się. Udaje się, że boli, że się zostało sfaulowanym, próbuje wymyślić jakieś decyzje na No Właśnie pytanie, czy wyobrażasz sobie takie podejście do etyki sportowca w MMA? W MMA się udaje, że nie boli. <ścoughs> że dostajesz i mówisz, co, ty nic mi nie jest. Dwa razy wychodziłem do walki z pękniętymi żebrami, co było głupim pomysłem, ale taka jest etyka naszej pracy, że udajemy, że nie boli, że jesteśmy twardzielami i chcemy to ukryć, bo wiemy, że każda taka informacja publiczna czy oficjalna może nas dyskwalifikować z danego występu, co my zawodnicy nie możemy, nie chcemy sobie na to pozwolić, bo to, to jest najważniejsze no, to, po to się trenuje, żeby mieć to zwieńczenie, czyli w postaci rywalizacji na zawodach. I wiarygodność. Proszę. I wiarygodność więc w piłce się udaje, żeby zyskać punkty, w MMA się udaje, że się nie boli, żeby też zyskać punkty to zupełnie w drugą stronę po prostu. Z Mateuszem Gamrotem rozmawiał Dariusz Urbanowicz Hokej też jest takim sportem, w którym się udaje, że nie boli, prawda Przemku? Tak, tam jak się przewrócisz, to wstajesz, od razu grasz dalej, nie mówiąc o tym, jak nieraz yy, y, hokeści doznają jakiegoś uszczerbku na zdrowiu yy, w tym najpiękniejszym miejscu, czyli chodzi o uśmiech i dalej wstają i grają i pokazują, że nic nie stało. <śmiech> Jedynki nie są potrzebne do jazdy na łyżwach. Przemysław Odrobny już jest w studiu, porozmawiamy za chwilę o zbliżających się mistrzostwach świata. 36 minut po godzinie 17 w naszym studiu Przemysław, odrobny, słynny bramkarz reprezentacji Polski, 102 występy w narodowych barwach. Dzień dobry Dzień Państwu. No, coś się dzieje w tym hokeju. Furorę zrobił mam wrażenie. Ostatnio mm, Igrzyska Olimpijskie podbiły ten bębenek. Dużo się dzieje na ślizgawkach. W Warszawie to na pewno, bo tylu amatorów co teraz gra, no to naprawdę chyba rzadkość. Ty jesteś szefem Akademii Hokejowej Legii Warszawa, więc pewnie też to zainteresowanie dzieciaków jest większe. Prawda? Tak, tak, to jest naprawdę bardzo dobry czas dla hokeja, tak jak mówiłeś, Darku, od Olimpiady, która napędziła tych kibiców, była transmitowana w polskiej telewizji. To cały czas jest ten taki e, krok do góry, e, zainteresowanie rodziców, e, dzieci, taki dobry flow na hokej, można powiedzieć. To ilu masz w tej chwili e, dzieciaków? No przebiliśmy tą magiczną barierę 200 adeptów hokeja, są tam i dziewczynki i chłopacy w różnym wieku natomiast nie schodzimy poniżej tej dwusetki, cały czas tych dzieci przybywa i myślę, że tutaj jest Plus, wiele czynników. W, ty, w tym drużyny w kategoriach wiekowych z juniorem włącznie? Tak, oczywiście, Prawde. tutaj liczymy wszystkie kategorie wiekowe, od tych naborów, od tych najmłodszych adeptów hokeja, od 4 do 8 roku życia, poprzez mini hokej Żaków Młodzika i dwie grupy juniora. No dobrze, za tydzień Mistrzostwa Świata w sobotę Polacy rozpoczną od meczu z Ukrainą, Walczymy o powrót do elity. Sosnowiec yy, no będzie się działo. Strefy kibica w wielu miastach, więc to będzie naprawdę gorący tydzień. Tak, to będzie świetny czas. Znowu dla hokeja teraz naszego. Będziemy grali Mistrzostwo Świata w Sosnowcu. Pierwsza Dywizja A, czyli to zaplecze elity. Kolejny raz będziemy walczyli o tą upragnioną elitę, ale trzeba sobie też powiedzieć, że ta grupa jest bardzo ciężka. Ja tak sobie analizowałem z Piotrem Chłystkiem, który jest specjalistą tutaj w statystykach, świetnym dziennikarzem i rozmawialiśmy o tym, że właśnie pierwsza Dywizja, grupa A, to jest ta najciekawsza mhm. grupa. To są te drużyny, które biją się o awans do elity i te drużyny, które spadły w zeszłym roku, więc ta rywalizacja tam jest naprawdę na najwyższym poziomie i często, gęsto tam jest kilka drużyn na naprawdę dobrym poziomie, tak jak i w tym roku, yy, które walczą o ten powrót do właśnie tej yy, elity, no i tak nie, będzie również w tym roku, pamiętajmy o tym że Francja i Kazachstan to są dwie reprezentacje, które w zeszłym roku rywalizowały właśnie na tym najwyższym poziomie, a Francja to jest czternasta drużyna na świecie, uważana w rankingu Międzynarodowej Federacji Hokeja na lodzie i tak jak na początku rozmowy wspominaliśmy, Francuzi grali nie tak dawno na Olimpiadzie i 11 zawodników, aż właśnie z tego składu, będzie w Sosnowcu na mistrzostwa Świata pierwszej dywizji A a nie powiedziane, że więcej, bo w tej chwili właśnie ich trener desygnował tą jedenastkę, która rywalizowała na Olimpiadzie, no a wiemy, że oni tam się mierzyli z najlepszym hokejem na świecie. No właśnie, ostatnio sparingi z Litwą, Węgrami i Słowenią. Mamy jakieś po powody do optymizmu? Trochę pozmieniany skład, nowy trener kadry? Tak. Myślę, że tutaj te sparingi to jest na pewno dobry sygnał, patrząc na Mistrzostwa Świata zbliżające się wielkimi krokami, bo tak jak wspomniałeś, 2 maja już w Sosnowcu zaczynamy tą rywalizację o ten awans. Myślę, że te mecze sparingowe. Dwa pierwsze z Litwą, później dwa z Węgrami, dwa ze Słoweńcami. Większość tych meczy wygranych. Trener sobie testował różnych zawodników, bramkarzy, rów, różne konfiguracje. Myślę, że to napawa optymizmem przed tym najważniejszym momentem tego sezonu 26-27 dla reprezentacji Polski. Natomiast pamiętajmy o tym, że są to są tylko mecze sparingowe. Tam yy, drużyny są w różnej dyspozycji, w różnym momencie przygotowania. Słowenia będzie grała w elicie, więc oni są w, na całkowicie innym etapie niż w tej chwili yy, Polska. Także myślę, że pozytywny sygnał, ale tą najlepszą formę i najlepszą dyspozycję trzeba mieć od 2 maja właśnie w Sosnowcu. Polską reprezentację stać? Na awans? Trudne pytanie. Bardzo dobre pytanie, myślę, że tak. Natomiast gdybym miał dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, kto awansuje, które dwie drużyny awansują z tej grupy, to byłoby bardzo ciężko. Na pewno najsłabszą z tych sześciu drużyn jest reprezentacja Litwy, która według mnie niestety, niestety dla nas tak zaliczy spadek, natomiast cała reszta drużyn to są drużyny, które mogą awansować. No oczywiście wszyscy upatrują tutaj z, z, na Kazachstan i Francję, no bo, no bo oni spadają. Tak, więc racjonalnie myśląc, to są dwie drużyny, które powinny wrócić do elity, natomiast nie zapominajmy o bardzo groźnej Ukrainie, która gra nietypowy hokej i potrafi nieraz coś wyczarować z niczego. Kilku najlepszych snajperów Ukrainy gra właśnie w Tauron Hockey Lidze, czyli u nas w rodzimej Lidze. Oprócz tego Japonia, niesamowicie zdyscyplinowana drużyna, która nie jest mocna fizycznie, ale jest bardzo dobra technicznie, bardzo szybka i potrafi grać składny hokej. Także tak naprawdę z tych pięciu ekip ciężko jest dzisiaj jednoznacznie powiedzieć, kto wejdzie do elity. Natomiast ja myślę, że dwa pierwsze mecze będą najważniejsze. Czyli ten mecz 2 maja z Ukrainą i następny mecz z drużyną, która spadła w zeszłym roku z elity. I po tych dwóch spotkaniach już możemy wiedzieć bardzo dużo. Jak oceniasz te zmiany, jeśli chodzi o naszą kadrę? No bo trochę tych nie tylko kosmetycznych tak naprawdę, ale trzeba powiedzieć, że ten skład jest mocno odmłodzony. Tak, trochę powrotów, trochę zmian. No Ja tutaj jako specjalista od bramkarzy to bardziej skupiam się na tym. Oczywiście Tomasz Fucik, można powiedzieć bramka z podwójnym obywatelstwem, no, nominalny Czech z, z polskim paszportem. Myślę, że on będzie tutaj jedynką na najbliższych mistrzostwach świata, ale dobrym pytaniem jest to czy trener zdecyduje się PK Trikonen, czy on zdecyduje się grać jednym bramkarzem pięć spotkań, bo czysto teoretycznie można by było powiedzieć, że jeden bramkarz da radę zagrać te pięć spotkań, ja sam y, pamiętam takie mistrzostwa świata, w których broniłem te wszystkie pięć meczów, no jest to y, nielada wyzwanie fizyczne natomiast jest to do zrobienia, mamy tam jeszcze dwóch bramkarzy y, Kielera i miarkę y, Polaków y, Którzy uważam, że w tym sezonie są też w dobrej dyspozycji Kieler pokazuje, że to jest jego najlepszy sezon w życiu W związku z czym myślę, że on tutaj będzie godnym zastępcą A może i w tych meczach, które będą mniej ważne z perspektywy trenera w pewnym momencie To on będzie w nich grał mhm. No dobrze, nasi młodzi zawodnicy do 18 lat niedawno świeżo co spadają do Dywizji 1B Dobrze mówię? Tak. tak, bo no, bardzo trzymałem kciuki za młodzież, w szczególności za Gabriela Wsuła, który robi e, karierę niesamowitą w Szwajcarii jest gdzieś tam zapisany już do draftu e, za dwa lata, więc e, no, 14-laty grał z 16-latkami, e, zdobywał bramki, jeden z najlepszych zawodników naszej reprezentacji, no ale to nie wystarczyło. Tak, to prawda. Bardzo fajnie nasza reprezentacja do lat 18 pokazała się w klinicy, bo tam były te Mistrzostwa Świata. To również była pierwsza dewizja A. Natomiast pamiętajmy, że w Mistrzostwach Świata do, do lat 18 i 20 jest mniej drużyn. W Elicie gra 10 drużyn, no i później w pierwszej dewizji tak samo i w niższych dewizjach po 6, a w Mistrzostwach Świata Seniorów tych drużyn gra 16 tych reprezentacji w Elicie. Więc to pokazuje, że ta nasza 18, w tym roku rywalizowała na drugim poziomie pierwszej dywizji A, no to był duży sukces i możliwość gry z tymi najlepszymi. Chociażby pierwszy mecz ze Szwajcarią, która, która wiemy, że jest tuzem, jeżeli chodzi o, o grę w hokeja i naprawdę nasi młodzi zawodnicy, 16-17 latkowie, bo to są zawodnicy under 18, pokazali dobry hokej i mimo tego spadku potrafiliśmy wygrać z wyżej notowaną Słowenią 4-3 do 3 w regulaminowym czasie i naprawdę niewiele nam zabrakło do utrzymania w tej pierwszej e, Dywizji A, natomiast no mecze się ułożyły tam e, w niekorzystny sposób i Słowenia wygrała z Węgrami 5-3 a my przegraliśmy 5-0 z Węgrami no i niestety musieliśmy się pożegnać a nawiązując tutaj jeszcze do Gabriela Wsuła, który faktycznie no 14-latek robi furorę, już jest na językach wszystkich agentów na całym świecie, nawet e, Edmonton Oilers e, w takim słynnym portalu został wymieniony jako jeden z następców e, MacDavida zobaczymy czy tak będzie no jest to zawodnik naprawdę, obdarz niesamowitą techniką. Zresztą ostatnio go gościliśmy yy, na Torwarze właśnie na treningach Akademii Hokejowej Legii Warszawa, gdzie jego starszy brat y, Patryk Wsuł jest y, trenerem naszego rzaka Starszego. I też asystentem trenera reprezentacji U18. Pierwsze trzeba powiedzieć, że nasza reprezentacja kobieca awansowała do wyższej dywizji, więc dzieje się w polskim hokeju sporo. Przemysław Odrobny. Bardzo, bardzo dziękujemy za tę odwiedzinę. No i trzymamy kciuki. Będziemy na pewno cię nękać pytaniami w czasie mistrzostwa. E, dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie wszystkich kibiców na stadion Legii Piłkarskiej do Sports Club EUTRÓJKI, gdzie będą wszystkie mecze Mistrzostw Świata Dywizji 1 a, pokazywane na dużym ekranie. No i oczywiście teraz reprezentacji Polski. E, będzie na pewno tam kilku hokeistów i środowisko hokejowe, także zapraszamy do dopingu. Zapraszamy. 10 minut 17. Legia już musi gonić. Wynik od 3 minuty przegrywa 0 do 1 z kolejorzem. Piękna bramka goli Zadecha. A wczoraj po południu na stadionie śląskim w Chorzowie odbyło się wielkie piłkarskie święto. Na boisku w Galacticos Show rywalizowały drużyny, których kapitanami były legendy w futbolu Francesco Totti i Ronaldinho. Oprócz nich grali tacy piłkarze jak Marco Materazzi, Edgar Dawic, Saviola, Żibrylis Dida czy z naszych Jacek Szunówek, Jakub Błaszczyk czy Tomasz Frankowski. W Chorzowie z mikrofonem grasował Adam Malecki. Radiowa trójka się kłania. Które koszulki najlepiej się sprzedają? Z Ronaldinho. Z Polaków, Messi. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Które flagi się najlepiej malują? Najlepiej dzisiaj Brazylia, zdecydowanie. Trochę zieleni, żółć, no i ta kropeczka niebieska pośrodku. Niebieska kropeczka pośrodku i bardzo trudna na wykonania, bo jednak jest na kolorze. Przyjechaliście na to wydarzenie skońć czy jesteście stąd? Jesteśmy z Orzesza, jeszcze wzięliśmy tatę z Tychów. No i zaraz będziemy na stadionie. Zabij... A co was zwabiło szczególnie? No Ronaldinho. Pokaż koszulkę jaką masz. A Ronaldinho, skąd masz taką fajną? Tata mi kupił nad morzem. Dzisiaj będziesz kibicować komu w takim razie? Drużynie Totti'ego czy Ronaldinho? Ronaldinho. A ty? Ronaldinho. Francesco Totti, to na pewno jest największa gwiazda. No. Dla mnie Zanetti i Materazzi, wiadomo, nie? Where are you from? Kolumbia. Kolumbia. Ronaldinho, Ronaldinho. Sanetti. So have a good time. Buena Bu partida. Ajá, uh -huh. buena partida, uh -huh. yeah. buen fútbol. Galácticos! To jest nowy wymiar rozrywki w Polsce. W zeszłym roku w czerwcu pokazaliśmy podczas Ronaldinho Show, że możemy ściągnąć kapitalnych zawodników, że możemy dać dużo piłkarskiej radości dla kibiców, by te trybuny były inne, by te trybuny były pełne familii. Karol Garnca, szef marketingu Galacticos Show. Ci bohaterowie, którzy generowali na pewno przez lata zainteresowanie futbolem na świecie, przyjechali do Polski. Oni w większości, w 90 przypadkach, ci zawodnicy nigdy nie byli w Polsce. Nie byli, nie mówiąc o tym, że nie grali. I nigdy nie sądziłem, że będę widział na żywo Gibraltar, który strzela bramki w Polsce, czy Ronaldinho, czy innych zawodników. Wszyscy są zadowoleni, cieszą się, że znów mogli trochę wrócić do tego piłkarskiego życia. Ja wspomniałem z niektórymi piłkarzami, Francesco, to jeszcze miałem przyjemność sędziować, mój pierwszy finał Ligi Mistrzów Real AS Roma, także gdzieś tam można było sobie coś tam powspominać. Szymon Marciniak, sędzia piłkarski. Radosny futbol, wysoki wynik, grali tak, żeby sobie krzywdy nie zrobić, a ja tylko tak, żeby nie przeszkadzać. No nie, to, to my się już znamy, bo już kilka razy gdzieś tam byliśmy na podobnych wydarzeniach i szczególnie z Marką Materazzi mamy fajny przelot, bo Marko potrafi podostrzyć. Pytał mnie, czy zabrałem kartkę, mówię, że mam wrażenie że tak, żeby nie zepsuć święta, no to jest normalne, rzeczy z charakteru się nie wyrzuci, a wiemy, że czy Edgar, czy Marko ma potrafili podostrzyć i raczej takie były piranie na boisku, także takich piłkarzy też brakuje. your opinion and your feelings good fun um, Miałeś szansę na bramkę yes, want... tak naprawdę chciałem strzelić ale bramkarz był dobry Grasz w piłkę to od czasu do czasu what the best memory jakie są twoje najlepsze wspomnienia związane z reprezentacją Polski good feelings dobre wspomnienia zakwalifikowaliśmy się na mundial dobrze wrócić na stadion gdzie strzeliłem kilka bramek score a few goals here is good to be back How are you doing? A jak się czujesz ogólnie? Co robisz? Doing good. I'm good. Dobrze, wszystko dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jakie wrażenia? Jesteś w świetnej formie. Widzę Forma się... jest na razie do ciasta. E, bardzo fajnie. Fajnie, że przyszło tyle kibiców. Fajna pogoda, fajna atmosfera. Myślę, że dużo bramek. Wszystko wyglądało tak, jak być powinno. Masz ten ciąg i na bramkę, i do biegania. Dzisiaj może więcej biegałem niż grałem, bo nie zawsze dostawałem piłkę, ale, ale no fajnie tak pobiegać, trochę się poruszać. Myślę, że człowiek jak już później skończy, no to od czasu do czasu pierwsze dwa, trzy miesiące są fajne. No człowiek myśli, że sobie odpocznie, a później już szuka tego e, jednak gdzieś się poruszać. I, i tam takie mecze są bardzo fajne, bo, bo przynajmniej człowiek ma jakąś tam mobilizację i może zrobić coś pożytecznego dla siebie. Chyba o kibiców chciałem cię zapytać, bo widać, że ta relacja twoja z kibicami jest no, niesamowita. Dzisiaj też owacja wielka. Jak ty to odczuwasz? Czuję ogromne wsparcie od kibiców i jak, skoro tak kibice mnie odbierają, to chyba zrobiłem więcej dobrego niż złego, także ja jestem im bardzo za to wszystko wdzięczny. I... Od kogo dostaliście autografę? Kogo się udało złapać? Salgado. Sise, Olisa Debe. bardzo sympatyczni. Dzisiaj zdobyłem od Marka Citko, od pana Olisa Debe. Ja mam też od Błaszczykowskiego. No, ja, ja wyprowadzałam piłkarzy, i zdobyłem autograf od Błaszczykowskiego. Show. Myślę, że każdy chciał wygrać. To widać było, że ci piłkarze nie odpuszczają. Było kilka fajnych zagrań, mam nadzieję, że się podobało. No i technicznie wygrywają. Ja uwielbiam takie mecze wygrywać, bo ja bym przegrał to na pewno smutny bym mi więc adrenalina była, bo mówię, wczoraj już przyjechaliśmy, trening, ta atmosfera, autokary, oklejone, kibice, naprawdę super, tak, jak kiedyś. Wróciła Liga Mistrzów. Z chudem prawie 6 kg, żeby tu troszeczkę fizycznie, no żałuję, że nie udało się strzelić bramki. Chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że mecz naprawdę był pełen emocji, pełen wspaniałych wrażeń. Tyle padało goli, że jeszcze w klasie nigdy tyle nie padło. A na Stadionie Śląskim był Adam Malecki. A my do państwa wrócimy chwilę po 18.00.